Tu Flora i kolejny odcinek z Chaty Pustelnicy i dzisiaj chciałabym pogadać sobie z wami odnośnie matki Teresy. Chciałam pogadać odnośnie matki Teresy z wami, bo panuje taka opinia, że jest to święta, że jest to dobra osoba. I ostatnio spotkałam się z tym, iż jest to tak naprawdę mit, no bo matce Teresie no wiele do zarzucenia miało wielu, no nie wiem czy wielu ludzi, ale no między innymi był to Hitchens i... No każdy wie, kto to jest Christopher Hitchens i on jest bardzo taki antykościelny i antyreligijny człowiek, jest ateistą. Ma wiele różnych ciekawych, bardziej ciekawych, mniej ciekawych poglądów odnośnie religii. I słuchajcie, on zajął się, zajął się tym, tym problemem matki Teresy i... i, i i zastanawiał się, jak to tak naprawdę z nią jest, bo uznana jest przez Kościół oficjalnie jako świętą i, i to mnie bardzo ciekawi i zastanawia, dlaczego, dlaczego my tak naprawdę potrzebujemy świętych. Nie wiem dlaczego. Czy to ma być nasz jakiś taki wzór do naśladowania? Czy po co oni nam są tak naprawdę pod, potrzebni, ci święci? No nie wiem, nie wiem po co. Co to tak naprawdę znaczy być świętym tak w ogóle? No ale już koncentrując się na matce Teresie, to zapoznałam się z dwoma dokumentami, to znaczy dokumentami, artykułami na ten temat, na temat matki Teresy. Wiem, że, że powstał w ogóle taki film, ale no, z tym nie miałam czasu się zapoznać. Jeżeli ktoś go zna, no to odnośnie matki Teresy, anioł z piekieł, matka Teresa, ja nie pamiętam dokładnie tego tytułu, każdy sobie może wygooglować i, i obejrzeć ten film w którym to Hitchens chyba tutaj dużo mówi odnośnie właśnie matki Teresy, bardzo negatywnie się na jej temat wypowiada, przeczy temu, temu mitowi świętości i temu, jaka, jaką dobrą osobą była. Ja się zapoznałam z artykułem takim wymieniającym zarzuty wobec matki Teresy i zapoznałam się z artykułem, który jej broni, no bo stwierdziłam, że warto by było poznać Sprawy i z jednej strony, i z drugiej strony. I, i co ja, z czym ja się spotkałam? Co zaobserwo, zaobserwowałam w tych artykułach? Mm, no, to może zacznijmy od artykułu y, z zarzutami. Artykuł z zarzutami został napisany przez trójkę badaczy z Kanady, Badacze z Kanady pochodzili z jakiegoś uniwersytetu w Ottawie. ja nie, nie będę tego tak już tutaj dokładnie sprawdzać, no, ale jeszcze Wam linki, także spokojnie będziecie sobie mogli to, te, te artykuły przeczytać. No i ci badacze, naukowcy, oni zapoznali się z 502 dok dokumentami odnośnie życia i pracy matki Teresy. No i w tym artykule ci ludzie wymieniają różne problemy, z jakimi, z jakimi Watykan, jakie Watykan pom, po w ogóle pominął w beatyfikacji Matki Teresy. I cóż, i w tym artykule została poruszona ta taka wątpliwa troska Matki Teresy wobec chorych, bo tutaj zostały wymienione również no, problemy takie polityczne trochę, jej takie kwestionowalne polityczne kontakty, jakie ona miała które możemy bardzo kwestionować z natury moralnej. Są to te, takie kwestie. Ym, no, została wymieniana także i taka podejrzana organizacja o wielkimi sumami pieniędzy, jakie ona dostawała i jej takimi bardzo dogmatycznymi i radykalnymi poglądami odnośnie aborcji, ym, odnośnie antykoncepcji i rozwodu, bo ona była z tego, co zaobserwowałam i zobaczyłam, poczytałam, to ona była bardzo anty do tych kwestii. Więc teraz tak. Matka Teresa, może warto by było przytoczyć, co ona takiego zrobiła? Ona uczestniczyła w około, około 500-700 misjach gdzie witała biednych, chorych, pomagała im i była w więcej niż w stu krajach. Te misje, jakie ona wykonywała, często nazywała je jako takie domy dla, otwierała takie domy dla umierających, gdzie doktorzy przychodzili i, i, i w Kalkucie na przykład obserwowali tych, tych, tych biednych, udzielali pomocy medycznej. No i teraz według artykułu, który zarzuca matce Teresie Wiele, to dwie trzecie z tych ludzi, którzy byli w tych jej domach opieki, nazwijmy to, to miało nadzieję na, na znalezienie doktora i uleczenie ich. I miało szansę, czyli jak byli ludzie, którzy mieli po prostu y, duże szanse przeżycia, no to oni uzyskiwali pomoc medyczną od tych lekarzy, od matki Teresy. Y, no natomiast jedna trzecia to po prostu sobie tam była... I ona nie otrzymywała właściwej opieki medycznej, bo wiadomo, że oni już nie bardzo mogli się wykraskać tak zdrowotnie z tego stanu, w którym są, a byli w złym stanie. No, czyli, czyli wiadomo, no, jeżeli ktoś ma szansę, no to inwestujemy w niego, a jeżeli wiemy, że kogoś już i tak nie uleczymy, no to po prostu go nie zaniedbujemy i mu nie pomagamy. No i zarzuty były takie, że, że podobno to, co ci lekarze tam zaobserwowali w tych domach matki Teresy, to zaobserwowali tam olbrzymi brak higieny, niewłaściwe warunki, brak opieki, niewłaściwe racje żywieniowe i brak środków przeciwbólowych. I problemem tutaj nie był nawet brak pieniędzy, no bo podobno Fundacja Matki Teresy, ona sobie organizowała dosyć dobrze, dosyć dobrze sobie, sobie organizowała pieniążki, bo mieli fundusze, ale Matce Teresie, tutaj można przeczytać, bardzo się podobała ta idea cierpienia i śmierci. I tutaj jest ciekawy fragment, bo pada taki cytat, kiedy ona mówi, że cytat, że jest coś pięknego w widzeniu w widzeniu biednych, którzy akceptują swoje cierpienie i cierpią tak jak Chrystus. I świat zyskuje bardzo dużo z tego ich cierpienia. Ja się zastanawiam, co takiego świat zyskuje, kiedy człowiek cierpi. Nie mam pojęcia, co świat zyskuje, kiedy człowiek cierpi. Wydaje mi się, że świat nic nie zyskuje. No ale to jest opinia matki Teresy. No, że świat zyskuje. No, dla mnie to jest trochę szokująca i chora ta opinia. Eee, no, taki... Ten cytat przyt przytacza, słuchajcie, Hitchens. I nie wiem, czy jest to zmanipulowane, czy nie. No, no to widzę, że, że, że to zostało przytoczone. Jak pisze Hitchens, no to mimo tego, że matka Teresa wybiórczo, yy, czy tam nierówno, niesprawiedliwie yy, obdarowywała opieką ludzi, to sama... Sama otrzymywała jedną z najlepszych opieki, jedną z najlepszych możliwych opiek medycznych w, we współczesnym amerykańskim szpitalu. Ja, ja zapoznawałam się z tym szpitalem tak wizualnie i weszłam sobie nawet na stronę tego szpitala, gdzie matka Teresa umierała. I jest to, słuchajcie, jeden z rzeczywiście najlepszych szpitali aktualnie. Ja nie pamiętam, gdzie był ten szpital. Możecie sobie w Googlecie ja nawet chyba to na Wikipedii znalazłam ten szpital. No a co jeśli chodzi o te takie, wiecie, kwestie polityczne i, i sposób zarządzania pieniędzmi? No też tutaj widzimy, że to było takie bardzo wszystko wybiórcze, no bo mam na, w tym artykule jest napisane, że podczas wielu różnych powodzi w Indiach albo kiedy nastąpił jakiś wybuch, jakiegoś tam, wybuch, pestycy, wybuch, no nagle był jakiś pestycyd, wiecie, yy, i nastąpił jakiś wybuch tego, to matka Teresa, ona oferowała tylko liczne modlitwy albo medaliki z Matką Boską, ale nigdy nie wspierała tam ludzi w jakiś taki sposób monetarny, czyli nie udzielała pomocy pieniężnej. Ale z innej strony to no, w, tym, w tym tekście jest napisane, że nie miała żadnych skrupułów, żeby akceptować różne odznaczenia albo żeby brać jakieś takie pieniążki od dyktatora Haiti. No, jest napisane, że miliony dolarów były przeznaczane na organizacje dobroczynne, charytatywne, na kąta, ale uwaga, że większość tych kont, z tych kont, to było prowadzone sekretnie. No więc no to trochę takie jest no, no nie wiem, no dziwne trochę dla mnie. Znaczy nie wiem, no według tego artykułu tak oczywiście jest. Ja nie, nie twierdzę, że tak jest, tylko po prostu przytaczam wam ten artykuł. Jak to się stało, że matka Teresa została nagle świętą? I, i dlaczego wybuchła ta cała mania na matkę Teresę? Jak to się stało? Matka Teresa według tych, tych, tych, tych naukowców Spotkała w swoim życiu takiego anty, albo anty, jak to powiedzieć, że człowiek jest przeciwny aborcji, no takiego bardzo radykalnego, no nie wiem czy radykalnego, ale prawicowego pewnie, nie wiem czy prawicowego, może lewicowego ale człowieka, dziennikarza, który był przeciwny aborcji, również tak jak ona i który jej podzielał te jej prawicowe, katolickie poglądy. On się nazywał Magrich. Maggeridża to bardzo krytykował Hitchens. No ale, co się tam dzieje? Ten Magridge to on zadecydował, że będzie promował matkę Teresa i on jej umożliwił dojścia do mediów. I w roku 69 on stworzył, czy przyczynił się do powstania tego takiego znanego filmu o jej misjach i on ją promował. On ją promował dosyć intensywnie, no i dzięki niemu matka Teresa stała się znana. Po jej śmierci Watykan zadecydował, że rozpocznął jej proces beatyfikacyjny, no bo słuchajcie, nagle się zdarzyło tak, że to znaczy, nie wiem czy nagle, ale został matce Teresie przypisany cud. Uzdrowienia kobiety. Mo kobieta się nazywała Monika Besra i Monika, czy może Bisra, nie wiem nawet jak to, jak to wymówić, ale ta kobieta cierpiała mm, na intensywne bóle pod brzusz. I, no I ta kobieta stwierdziła, że no, ale mi przeszło, bo matka Teresa to mi taki medalik położyła na, na brzuch i, i przeszło mi. No a lekarze stwierdzili, którzy tam byli, no podobno, według tego artykułu, ci lekarze stwierdzili, że przeszło, owszem, tylko, że przeszło pani dzięki naszym lekom, to pani przeszło. No, ale widzicie, no, według Watykanu, to nie wiem, czy to Watykan pominął, co tu się stało. Według artykułu, no, to Watykan uznał, że to jest cud. No, to jak Matka Teresa to sprawiła, jej medalik, no, to jak jej medalik to sprawił, to Matka Teresa to sprawiła. Jak Matka Teresa to sprawiła, to Bóg to sprawił, bo Bóg chciał, żeby Matka Teresa uzdrowiła tę kobietę. I dlatego Matka Teresa jest Tres świętą. Tak to wygląda. No, no i co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? To może, słuchajcie, coś odnośnie obrony Matki Teresa. Teraz to przechodzimy już do drugiego artykułu, który tutaj broni matkę Teresę. I tak, przede wszystkim to ta pani, która tutaj mówi, czy pan w obronie matki Teresy, to mówi, że ten przede wszystkim film Hitchensa, Hell's Angel, czyli Anioł z piekła, który miałaby być rzekomo matkę Teresa, to jest jedną wielką mistyfikacją, że to bujda jest, to jest nieprawda, bo... Tak naprawdę każda z osób, która tutaj powinna by tu coś powiedzieć, to nawet jej nie było w, w filmie. Not a single person cared... jest napisane. Uh, for by the missionaries speaks on camera, czyli nikt nie mówi... Yy tak w tym, w tym filmie twarzą w twarz odnośnie tego, jak to było. Czyli, że Hitchens tutaj coś kombinował i był taki wybiórczy bardzo. I Hitchens sobie sam tu mógł mówić, co chciał, bo tak naprawdę ten film był bardzo jednostronny i nie pokazywał tej matki Teresy z tej dobrej strony, tylko był bardzo taki, no właśnie, no mamy jeden punkt widzenia i tylko tak go przedstawiamy, czyli zawsze jest tak, że jak widzicie, że jest tylko jeden punkt widzenia, że jest tylko tak, albo tylko tak i nie ma tutaj żadnych kontrargumentów. no to tak mało mi się ch chce w to wierzyć. Nie bardzo mi się chce w to wierzyć. No i tutaj w tym filmie tutaj jest powiedziane też, że też ten Hitchens też krytykuje tego Maggeridge'a, tego, tego całego dziennikarza. Mówi, że jest jednym z najbardziej uznanych dziennikarzy XX wieku, ale ale tak naprawdę to on jest starym oszustem i, i hochsztaplerem. Mountbank zapomniałam to słowo Mountbank hochsztapler. Um, no i widzimy, że ten, wiadomo, że Hitchens jest, jest ateistą i, i wojo, wojo, wojował bardzo z kościołem i by, bywał w swoich opiniach dosyć bardzo bezpośredni, bezpośredni i ostry. Um, tutaj mówi ta, ta osoba broniąca matki Teresy, że ona była, jej się wytyka to, że ona się spotykała z różnymi politykami albo biznesmenami, żeby pomagać, móc udzielać pomocy biednym, ale ironicznie Hitchens, który zrobił film, który z kolei Hitchens promował jakiegoś żana, a nie, nie, nie po francusku dobrze który był y, ex-priest, ex, ex-priest, ex ex-księdzem był, no, który startował na, wiecie, na prezydenta Haiti, który był przy okazji symbolem korupcji i nadużyć tam wtedy, czyli, że Tutaj ta pani mówi, że Hitchens też miał troszeczkę za uszami i był trochę hipokrytą na to wychodzi. No i tu pani jeszcze zarzuca Hitchensowi, że też w ogóle nie rozumie on biedny podstawowych zasad chrześcijaństwa. Nie rozumiał, kiedy matkę Teresa kazała przebaczać swoim oprawcom. No to znaczy, że on w ogóle nie ma pojęcia odnośnie podstawowych takich zasad chrześcijańskich. Tam ta pani zarzuciła. Tam wytyka Hitchensowi również to, że on manipulował historią albo sobie sam pewne fakty. Ty stwarzał, jakoby to matka y, Teresa uśmiechała się do... Y, kogo? Do Piusa IX i jego przyjaciela Mussoliniego, bo... Bo, bo, bo to się nie zgadza, bo Pius umarł gdzieś na przełomie roku 1878, a Mussolini nie był urodzony aż do roku 1883, czyli historyczne fakty nie zostały tu zachowane, mówi ta pani, która broni, czy pan tego, tego, tej matki Teresy. No i ta pani mówi, że to wszystko to nieprawda, bo ona też rozmawiała właśnie w tym artykule, przytacza wypowiedź jednej z pań, z sióstr, która że pracowały wtedy z matką Teresą i, i ta pani powiedziała, że nigdzie nie było lepiej tak naprawdę, bo, bo no my tak dobrze ze sobą współpracowałyśmy, my tam się wszyscy darzyli szacunkiem, pomagali sobie, dbali o wszystkich. Więc no, to nieprawda, jedna wielka to bójda, yy, mówi ta pani i przytacza wypowiedź tej jednej yy, naocznej, naucznego świadka, czyli osoby, która nawet współpracowała z matką Teresą. Co zarzuca jeszcze ta osoba temu artykułowi z zarzutami? Ano to, że to było tak 27 stron po francusku, ta pani to przeczytała i, w, i chciała znaleźć te osoby, które znały matkę Teresę, albo były w jakiś tam sposób w ogóle powiązane, które mogłyby odpowiedzieć w jak, w jakoś na te zarzuty. I mówiła, że każda od, od osoba, która, z którą rozmawiała, no to nie rozpoznawały w tym, w tym artykule matki Teresy. Zaprzeczali, że to wcale nie jest tak. Czyli widzimy z jednej strony, że są zarzuty, z drugiej strony widzimy, że no, osoby, które matki Teresy znały, zaprzeczają. Według tej osoby, która na napisała kontrartykuł. Ojciec Peter Gampel czy no Gampel pewnie się wypowiedział się, że, że również, że to wszystko to nieprawda, że, że zdarzają się na przykład błędy, że się błędy w różnych szpitalach, w takich miejscach medycznych, ale ki czy kiedykolwiek była jakaś potrzeba zmiany i poprawy, to Matka Teresa mówił, ten ojciec mówi ten ojciec, Matka Teresa i misjonarze. Oni zawsze pokazywali się, że są otwarci na zmiany, że są otwarci na konstruktywną krytykę, że są czujni, że chcą, tych, chcą tej poprawy, chcą, żeby było lepiej. Że, mówi, że, że wielu ludzi, którzy tego nie rozumieją, tych, tych warunków również, z jakimi matka Teresa się stale mierzyła i stawiała im czoło, mówi ten, ten ojciec. Mówił o tym, że również to, że jest tak charyzma, którą ona miała, żeby, żeby, żeby prowadzić te szpitale. To kościół ma wiele takich osób, ale trudno jest uratować te osoby, które nie mają już szansy. Ale lepiej jest robić coś niż nic, bo te osoby inaczej umarłyby po prostu na ulicy. Ojciec ten mówi, że to jest wszystko oczywiście absolutny fałsz. Całkowity fałsz. I, I mówi tutaj, żeby po prostu nie wierzyć jakimś anegdotom, historiom opowiadanych przez, yy, przez yy, różne agendy antykatolickie. Tak, tutaj mówi, ostrzega przed tym. No, ale to jest niestety znowu, to jest, mówię, to jest słowo przeciwko słowu. Tutaj nie ma żadnego argumentu, tylko jedni mówią tak, inni mówią tak. Odnośnie tego cudu, który się zdarzył, i matka Teresa rzekomo wyleczyła dzięki medalikowi te kobiety, to y, ta pani, która pisze artykuł i prostuje sytuację, mówi, że oczywiście zawsze będzie tak, że będą jacyś skep skeptics, sceptycy, którzy no, będą twierdzili, że tak się nie stało, ale ta pani mówi, że no, w tym wypadku według y, dokumentów to nie było, żadnych, y, nie było żadnego możliwego wytłumaczenia medycznego no i ona dalej to nadal to podtrzymuje, że tak jest. Czyli widzimy jedną stronę, która mówi, że co innego lekarzy mówili? Widzimy drugą stronę, która mówi, że lekarze, że, że nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, podczas kiedy wcześniej mówiło się, że jest. No i mówię, nie ma tutaj, no mówię, jeżeli chciałabym to tak bardziej zdecydować jak było, no to musiałabym teraz sama przejrzeć te ileś tam tych dokumentów, zapoznać się z nimi. Nie wiem, czy wszystkie nie są utajone. Jakie, jakie mogą być utajnione? Tego nie wiem. I trudno jest tak naprawdę samemu jakieś tam wnioski z tego wyciągnąć. Ale wiem, że nie rozumiem do końca tego fenomenu cierpienia i kultu cierpienia i tego, że ktoś jest święty, że jakiś proces beatyfikacyjny jest potrzebny. Nie wiem po prostu po co to jest. Przeraziła mnie, przeraziły mnie słowa, bo na przykład ta pani mówi po kolei jak było. Ale w ogóle na przykład nie ma odniesienia do tego, że matka Teresa powiedziała, że cierpienie to jest takie dobre dla świata, bo coś daje temu światu cierpienie, że to, że ludzie cierpią. Co daje światu to, że ludzie cierpią, w jaki sposób cierpienie, no może uszlachetnia, ja nie wiem, podobne cierpienie uszlachetnia, ale, co, że to jest dobre. No ja, ja, no mówię, nie wiem, zastanawiam się, ta taka gloryfikacja tego cierpienia, i no jest dla mnie w pewien sposób, na pewien sposób dziwna. Wiecie, po prostu ten fragment, że jest coś pięknego w widoku biednych, akceptujących swój los, cierpiących z pasją Chrystusa. Świat wiele zyskuje dzięki nim ich cierpieniu. No dla mnie to jest dziwne, bo według mnie to, to jest takie chore trochę twierdzenie. Co jest pięknego w widoku kogoś biednego, który akceptuje swój los? To nie jest piękne, to jest smutne, to jest straszne. Więc to jest trochę chore, ale wiem, że no, w kościele katolickim jest taki kult, taki kult cierpienia, że pamiętam, no kiedy była mała, wchodziło się do kościoła, wszyscy są tam zawsze poważni, wiadomo, trzeba być poważnym. Jest taka cisza, jest taki ktoś, kto prowadzi mszę, ksiądz, guru, guru taki i wszyscy siedzą i go słuchają. Tak to wygląda. Wszyscy są poważni. Zawsze musi być poważnie, słuchajcie, bo inaczej być nie może w kościele. No i, no i jest ta taka ta pasja, takie właśnie pasja odnośnie cierpienia, czy pasja w cierpieniu. No, no, mówię, no, no dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy. Więc trudno jest tak naprawdę wymyślić, co co, co, co ja myślę na ten temat. Co ja myślę, bo widzę jedną stronę taką, widzę drugą stronę, zawsze może być tak, że osoba, która jest właśnie obdarzona wielkim autorytetem, czy, czy, czy, czy, czy, czy sławą, zyskiem, pieniędzmi, która jest taka, mówi się o niej tak pozytywnie zawsze, istnieje taka obawa czy strach, że może być zupełnie inaczej, że o wielu rzeczach się nie mówi, ja sobie z tego zdaję sprawę. Watykan to jest po prostu odrębna instytucja, inne państwo, państwo w państwie, z innym systemem podatkowym, to jest zupełnie co innego, naprawdę, naprawdę. Kościół w dzisiejszych czasach uważam też, że jest bardzo uprzywilejowany, że wiele rzeczy Kościołowi pasuje. No nie wiem, powiem Wam, dziwne to dla mnie, dziwna, dziwna sytuacja. Czy ja wierzę w to, że Matka Teresa była takim złym, piekielnym? Nie wiem. Według mnie, jeżeli... Trudno jest to, trudno jest to ocenić, jak było, no bo mówię, chyba że zapoznałabym się, byłabym jakimś dziennikarzem śledczym, miałabym dostęp do wielu jakichś takich rzeczy i chciałabym poświęcić swój czas ku temu i i wysiłek, i sobie zorganizować, sobie czas zorganizować i siąść i zapoznać się z tym wszystkim. Ale no mówię, zawsze jest to, że, że, że istnieje takie ryzyko, że pewne dokumenty przecież są też utajnione. Nie wiem, nawet przez Watykan. Nie wiem, nie wiem jak jest, co zostało utajnione, jakie rzeczy w procesie beatyfikacyjnym Watykan pominął, no bo było im na rękę, żeby po prostu mieć kogoś kolejnego do kolekcji, żeby ludzie mogli patrzeć jak w obrazek, w Matkę Teresę. Albo żeby, po, wiecie, były powołania może, może w taki sposób. Ja nie wiem, w ogóle naprawdę nie rozumiem, po co jest ten proces beatyfikacyjny, po co ludzi się robi świętymi, nie wiem po co. Nie wiem po co. Dobra, tyle by było na dziś. Pozdrawiam Was i trzymajcie się, cześć.